Obudziły mnie krople zimnej wody, spadające na moją rozgrzaną twarz. Natychmiast usiadłam i przerażona popatrzyłam w koło. Ciało naprężyło mi się, gotowe do ataku lub ucieczki. Ale dostrzegłam tylko zamykające się drzwi i złowieszczy chichot, od którego dreszcze przeleciały mi wzdłuż kręgosłupa. Dojście do siebie zajęło mi dobrą chwilę. Po długich godzinach leżenia w łóżku i patrzenia w skośny sufit, gdy w końcu udawało mi się zasnąć. Miałam tak intensywne sny, że nawet po przebudzeniu zlewały się z rzeczywistością. Było jeszcze ciemno, ale chłodne powietrze natychmiast mnie obudziło. Ziewnęłam przeciągle i obejrzałam ciemny pokój. Na krześle leżał rulon białego materiału, który po rozwinięciu okazał się zwiewną sukienką do kolan. Zniknęły ubrania, w których przyleciałam, więc zrzuciłam mokry od potu pod koszulek i nałożyłam na siebie tę sukienkę, która przyjemnie łaskotała moją nagą skórę. Starałam się zachowywać jak najciszej, aby nie obudzić śpiącej należące obok Ines, choć sądząc po głośnym chrapaniu, jakie z siebie wydawała, nie obudziłby jej nawet ryk smoka zaraz przy jej uchu. Zbiegłam po schodach i zatrzymałam się przy wyjściu, szukając skórzanych butów do lotu, ale nigdzie ich nie znalazłam. Wyszłam na zewnątrz, gdzie czekała Beatrycze. Nie mam butów, tylko by przeszkadzały, rzekła odwracając się przez ramię. Teraz wyglądała bardziej żywo. Jej skóra wydawała się mniej obwisła, a sylwetka lekko wyprostowana. Choć nadal opierała się na drewnianej lasce zakończonej okrągłym białym kryształem. Zatrzymałam spojrzenie na kamieniu i poczułam, jakby mnie hipnotyzował. Chodź za mną. Jej głos dotarł do mnie gdzieś z daleka. Otrząsnęłam się, a staruszka zrobiła kilka kroków i zniknęła we mgle unoszącej się nad mokrą trawą. Słońce nie wynurzyło się jeszcze zza horyzontu, choć jego promienie przedzierały się powoli przez nocne niebo. Było chłodno, ale przyjemnie. Ruszyłam szybkim krokiem, żeby nie zgubić nauczycielki. Długa trawa łaskotała moje stopy, a do łydek przykleiła się mokra rosa. To było takie dziwne dotykać gołej, zimnej ziemi. Nie pamiętam, kiedy ostatnio chodziłam boso. Może w dzieciństwie? Ledwo dotarłyśmy do końca ogrodu... Doszłam do wniosku, że to całkiem przyjemne. Dogoniłam kobietę, ale nie odważyłam się iść z nią ramię w ramię, więc zachowałam bezpieczną odległość. Poranny wiatr owiewał moją twarz, zabierając ze sobą resztki snu. Powstrzymałam pokusę zwiększenia żywiołu, tak, aby rozwiał mi włosy. Teraz była pora nauki żywiołu wody, więc postanowiłam oszczędzać siły. Staruszka szła żwawym krokiem, jakby wczorajsze starsze ciało zostawiła w łóżku. Zastanowiłam się, czy Sulirat jeszcze śpi, zdając sobie sprawę, jak niewiele wiem o jego zwyczajach. Tak długo się go bałam, że zupełnie zapomniałam o jego potrzebach. Nawet nie wiedziałam, że smoki mogą się nie lubić. Nagle przypomniałam sobie o książce Estery, wyrzuconej do jednej z kieszeni plecaka. Muszę przeczytać ją z Olim, pomyślałam, planując resztę dnia. Prawie jesteśmy. Głos Beatrycze wyrwał mnie z zamyślenia. Przeszłyśmy przez gęste zarośla i odjęło mi mowę. To było miejsce, o którym śniłam przez całe życie, zanim dowiedziałam się o świecie smoków. Prześladowało mnie latami i nie dawało spokoju. Jak? Spojrzałam zdziwiona na Beatryczę, ale ta tylko uśmiechała się i chichotała pod nosem. Czy to w ogóle możliwe? Woda spadała z progu skalnego prosto do koryta życznego, które zwężało się, tworząc niewielki strumień. Drobna mrzawka otaczała to miejsce, a pierwsze wpadające promienie słońca tworzyły niewielkie tęcze unoszące się nad wodą. Gęste krzewy i drzewa układały się w taki sposób, jakby chroniły to miejsce przed przypadkowymi spacerowiczami. Byłaś tu już, prawda? Staruszka uśmiechnęła się tajemniczo. Skąd? To miejsce pojawiało się w moich snach, więc i w twoich. To nie jest zwykły strumień. Na całym świecie istnieją miejsca pełne energii czy też magii, jak to niektórzy nazywają. Woda nie jest zwykłym żywiołem, jest życiem. Zamknęła oczy. Zanurz się, poczuj, bądź wodą, potem wezwij swojego smoka i wróć, kiedy będziesz gotowa. Nie musiała tłumaczyć nic więcej, robiłam to tysiące razy przez wiele nocy mojego życia.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 Usiadłam na grzbiecie smoka, który powoli rozprostował błoniaste skrzydła i odbił się od kamienistego dna. Znalazłam to, czego szukałam. Tym razem się nie obudziłam. Moje ubrania dalej były mokre od wody, nie od potu, a po policzkach ciekły mi łzy czystego szczęścia. Słońce wzeszło już wysoko, przeganiając chmury i poranny chłód. Kiedy lądowaliśmy, Ines pomachała do mnie, uśmiechając się szeroko. Widziałam, jak kąciki ust siedzącej koło niej Beatrycze unoszą się, a ramiona trzęsą ze śmiechu. Sulirat wylądował zgrabnie, ale zamiast zeskoczyć, wtuliłam się w niego, pozostając w tej pozycji przez dłuższą chwilę, na co warknął gardłowo w odpowiedzi. — „Choć pewnie jesteś głodna! — krzyknęła Ines. Z mojego brzucha wydobył się odgłos podobny do warknięcia smoka, więc zsunęłam się po jego boku. Odwróciłam się do niego twarzą, a on przybliżył pysk. Położyłam dłoni na twardych, czerwonych łuskach przy wielkich nozdrzach. – Widzimy się jutro? – Chciałabym… – zabachałam się. – Jeszcze raz cię usłyszeć. Smok przekrzywił lekko łeb, cofnął się i rozłożył skrzydła. – Najprawdopodobniej skończę z bólem całego ciała i dreszczami – ale muszę spróbować. Zajęłam wolne krzesło i patrząc na czerwony punkt na niebie znikający za drzewami, złapałam bułeczkę z fasolowym nadzieniem. Kolejna lekcja jutro rano. Staruszka przeszyła mnie spojrzeniem swoich bladych oczu, po czym zamknęła powieki i zastygła. Czekałam, czy znowu się odezwie, ale nie poruszyła się więcej. Zerknęłam z niepokojem na Ines, która nie wyglądała na zmartwioną jej stanem, więc, wzruszając ramionami, wzięłam od dziewczyny kawę, którą dla mnie nalała. Dzisiaj miała na sobie lniany, kremowy komplet z krótkimi rękawami, który pokazywał tatuaż w pełnej okazałości. Błękitny jak wiosenne niebo smok wił się jej dookoła ręki wzdłuż ramienia. Wokół niego wytatuowane były złote kręgi i liczne kreski przypominające promienie słońca. W przeciwieństwie do naszych smoków był podłużny, i nie zauważyłam skrzydeł. Gdzieś już widziałam podobnego smoka, zaczęłam wskazując na jej rękę. Ruszyła łokciem, pokazując mi arcydzieło z drugiej strony. To z legendy o niebiańskim smoku. Legendy? Zdziwiłam się. Podobno kiedyś takie istniały, jeszcze przed Smoczą Wojną. Teraz zostały po nich tylko legendy i rzeźby. Nagle dotarło do mnie, gdzie widziałam podobne stworzenie. – Fontanna przy labiryncie w kryształowym pałacu! – Ines zaśmiała się krótko i kiwnęła głową. – Tak, tam jest jeden z nich, to znaczy jego rzeźba. Legendy podają, że były najpotężniejszymi ze smoków. Nagle beatrycze poruszyła się, przez co podskoczyłam na krześle i złapałam się za serce. – Legendy zawsze zawierają ziarno prawdy – odezwała się, po czym znowu zamarła. – Czy zrobiłabyś mi tatuaż? Kobieta spojrzała na mnie wodnistymi oczami z wpół przymkniętych powiek. Może? Jak zasłużysz? Jak długo potrwa trening? Mistrz mówił, że będę musiała jeszcze trenować do rajdu. Nagle Ines wyprostowała się, wytrzeszczając oczy i zaczęła wymownie machać rękoma. Wzruszyłam pytająco ramionami, ale wtedy odezwała się Beatrycze, która nagle całkiem odżyła, waląc ręką w stół, aż szklanki zadygotały. Mistrz, śriszcz! Taki z niego mistrz, jak ze mnie seksowna nastolatka. Dorwał cię do władzy i wyobraża sobie nie wiadomo co. Zająłby się prawdziwymi problemami i polityką, a nie tylko baluje. Ta jego żona to była normalna. Szkoda, że ją zabili. Wybałszyłam oczy i spojrzałam na Ines. Wzięła głęboki wdech, a następnie wypuściła powoli powietrze i położyła dłoń na ramieniu staruszki. Tak, Bea, wszyscy wiedzą, że nie przepadasz za mistrzem, ale nie możesz tego tak głośno mówić. Tak, tak, masz rację. Kobieta nagle się uspokoiła. Idę odpocząć. Jutro rano znowu trening. Nie czekając, wstała i zniknęła za drzwiami. Odczekałam chwilę, upewniając się, że nie wróci i zwróciłam się do Ines. Co to było? Zdziwiłam się. Nie wspominaj przy niej o mistrzu, ani o Liamie, ani o pieniądzach. No, po prostu uważaj. Westchnęła, po czym opadła plecami na oparcie krzesła. Pierwsze słyszę, żeby ktoś tak reagował na mistrza. Na Eltaninie nigdy tego nie usłyszysz, ale na innych wyspach są jeszcze osoby, które pamiętają czasy, zanim przejął władzę. Bea dużo mi opowiadała. Jak było wcześniej, wiesz, mistrz wprowadził wiele zmian. Między innymi usunął Radę Starszyzny. Uchwalił odejście od waluty. Nie każdemu się to spodobało. Wybuchł bunt. Nagle przerwała i zawahała się. Ale to już całkiem inna historia. Zjadłaś już? Opowiem ci o rajdzie i zaczniemy trenować. Zdziwiła mnie ta zmiana tematu. Chciałabym usłyszeć coś więcej, ale najwyraźniej nie chciała o tym mówić. Będę musiała pociągnąć Beatryczę za język, postanowiłam. Chodź, wybierzemy się na salę treningową. Posprzątałyśmy po posiłku i ruszyłyśmy w głąb lasu. Rajt Smogów to największe wydarzenie na wyspach. Odbywa się co pięć lat. Każda z wysp wyłania pięciu zawodników, którzy biorą udział w różnych konkurencjach. Do wygrania jest sława i chwała. Przerwała, a ja popatrzyłam na nią z konsternacją, co skwitowała śmiechem. A tak serio, to ci, którzy wygrają, mogą poprosić mistrza o spełnienie ich życzenia. W granicach rozsądku oczywiście. O tym mi nie wspominał. Szłyśmy ścieżką wydeptaną pośrodku zielonej łąki. Pomiędzy drzewami prześwitywały jeziora, położone jedno obok drugiego. Szum wody dochodził ze wszystkich stron, z licznych strumyków i małych wodospadów. Słońce stało już wysoko, a jego promienie przyjemnie grzały Jakiego rodzaju są te konkurencje? Zapytałam Za każdym razem inne Do tej pory często powtarzały się walki, wyścigi między wyspami Zdobywanie różnych przedmiotów z ziemi Tydzień przed rajdem powiedzą nam mniej więcej na co się przygotować Teraz musimy się skupić na budowaniu twoich mięśni Poprawy pozycji w locie, lądowaniu z wysokości, czytaniu map Orientacji w terenie No to chyba tyle a tak, poprosiłaś mnie jeszcze o sparingi. Westchnęłam. Wolałabym spędzić ten czas inaczej, przede wszystkim na poszukiwaniu kichuna, ale zdawałam sobie sprawę, że czeka mnie dużo pracy. Ines najwyraźniej zobaczyła moją minę, bo nagle się zatrzymała, odwróciła do mnie i złapała za ramiona. Przysunęła twarz do mojej i wbiła we mnie przenikliwe spojrzenie. Damy radę, mamy trochę czasu, żeby się przygotować – nie wiem, czemu mistrz wybrał akurat ciebie, ale wierzę, że wiedział, co robi W przeciwieństwie do mnie i Beatryczej, jej wiara w mistrza wydawała się godna pochwały Kiwnęłam głową i ruszyłyśmy dalej W końcu dotarłyśmy do drewnianej hali z wielkimi oknami, przez które dojrzałam ring do sparingów, siłownie i sprzęty do ćwiczeń Gotowa? Gdy zjawił się Oliver, ledwo miałam siłę na jakąkolwiek rozmowę Nogi trzęsły mi się po skrajnym wysiłku, a skórę pokrywały już liczne siniaki, które powoli zmieniały kolor na fioletowo-różowy. — Pobiłaś się z suliradem? — zaśmiał się, przyglądając moim ramionom. — Gorzej! Z Ines! — wycedziłam, rozmasowując obolałe mięśnie. Ines parsknęła śmiechem, wyciągając się na łóżku jak kot. Irytowało mnie, że nie czuła żadnych skutków wspólnego treningu. — Mamy problem. — Rozmawiałem z opiekunem i nie pozwolili mi się przenieść, powiedział Oliver, odwracając wzrok. Co? Zamarłam, upuszczając piłkę do rolowania. Myślałam, że bez problemu można się przenosić między wyspami. Ines westchnęła, usiadła i przyjrzała się nam uważnie. Tak myśli każdy, kto nie próbował się przenieść, prychnęła. Potrzeba zgody czeladnika wyspy, o którą wcale nie jest tak łatwo. I co teraz? Oliver opadł na krzesło obok łóżka. Zapadła chwilowa cisza, podczas której myślałam nad argumentami Do przekonania czeladnika Umiesz pisać? Spytała nagle Inec, a Oliver popatrzył na nią jak na wariatkę Jasne, chodziłem do szkoły Dziewczyna wywróciła oczami Nie o to chodzi, artykuły, wywiady, reportaże, potrafisz? Należałem do redakcji w gazecie studenckiej, ale pisałem artykuły naukowe Nieważne, pokręciła głową Każda drużyna ma przyznawanego reportera z innej wyspy, żeby pozostał obiektywny. – Dlaczego chcesz mi pomóc? – zapytał Oliver, przekrzywiając lekko głowę. – Przydzielili nam już kogoś, ale powiedzmy, że za nią nie przepadam. Szukałam sposobu, żeby się jej pozbyć i powinnam dać radę przekonać czeladnika. – Co wy na to? – Będzie też z nami podczas rajdu? – zapytałam z nadzieją, a kiedy Ines kiwnęła głową, prawie się na nią rzuciłam z radości. – Podczas treningów i rajdu? – Będziesz odpowiedzialny za dokumentowanie i zdawanie relacji, dodała kierując głowę w stronę chłopaka. Biorę to, ucieszył się Oliver, a oczy mu błysnęły. Ines uśmiechnęła się szeroko. Załatwię to, powinnam niedługo wrócić. W pośpiechu włożyła koszulę i wybiegła z pokoju, machając na pożegnanie. Popatrzyliśmy na siebie, nie dowierzając własnemu szczęściu. Ufasz jej? zapytał Oliver, siadając koło mnie. Chyba tak... Dotąd nie dała mi żadnych powodów, żeby na nią uważać. Nagle przypomniałam sobie o książce leżącej na dnie plecaka. Sprawdzisz coś ze mną? Pomyślałam, że możemy to razem przeczytać. Wyciągnęłam brulion i wręczyłam Oliverowi, któremu zaświeciły się oczy, kiedy tylko przejrzał kilka stron. Czegoś takiego szukałem. Wszystkie informacje, na które trafiałem, były mało rzetelne, porozrzucane po różnych księgach. Skąd Tomasz? Jego głos aż drżał z ekscytacji. Od estery. Chyba sama to napisała. Zmarszczył brwi i sprawdził pierwszą stronę. Czekaj, to ta kobieta, o której mi opowiadałaś? Ta, która wywaliła cię z jaja i kazała więcej nie pokazywać na oczy? Przytaknęłam. Dlaczego w takim razie ci to dała? Zapytał, przyglądając mi się uważnie. Nie wiem. Chciałam ją wypytać o komunikację ze smokami, ale dała mi to. Dziwne. No ale później będziemy o tym myśleć. Teraz zajmijmy się tym arcydziełem. Zaśmiałam się cicho i przybliżyłam się do chłopaka. Zawsze fascynował mnie jego pociąg do nauki. Na ziemi chciał zostać naukowcem i byłam pewna, że uda mu się zostać kiedyś naczelnym archemikiem.